Witam wszystkich w kolejnym moim podcaście. Dzisiaj o krewaturze sterującej. No może od początku, od firmy. Novation. to jest strona wwwnovation musiccom czyli www.nowation-music.com No i tak, od może danych technicznych, od specyfikacji jest kilka rodzajów, znaczy kilka rozmiarów klawiatur. Jest... 25 klawiszowa, czyli 2 oktawy. 37 chyba jest klawiszowa, nie pamiętam. 49 jest na pewno klawiszowa, 4 oktawowa i największa wersja 5 oktaw, taką właśnie jak ja mam. Oprócz klawiatury z aftertouchem ma 8 pokręteł takich zwykłych, które no, z końcem generalnie, które mają ograniczenie do Plus 8 enkoderów, czyli takich pokręteł yy, jakoś mieli bez końca i takich, które jak się przesuwa, to nie jest, nie jest płynne przesuwanie, tylko, tylko no tak jak się przesuwa, to tak pykają, no to nie wiem, czy będzie słychać, ale no, tak sobie pykają, no jak, jak nie wiem, no, no są takie pokrętła, pewnie każdy wie o co chodzi. Więc, takich 8 pokrętł i 8 enkoderów bez końca, plus 8 suwaków, 24 przyciski, przyciski transportu sekwencera, no i kilka przycisków od obsługi tego urządzenia. Dodatkowo ma wejście midi in, 2 wejścia midi out i midi true. No, więc, teraz, może o wyglądzie tego tego całego urządzenia. Krewatura w zasadzie jak krewatura, Raczej tu jest pewnie... Aha, no i jeszcze ma yy, joystick, pitch, modulation i yy, touchpad, czyli taki wyświetlacz yy, taki jak w laptopach, którym można sterować na przykład dwa parametry. Jeden steruje się na przykład przesuwając palec w lewo, w prawo, drugi w, w góra, dół. No to jest też bardzo ciekawa sprawa, to, to czasem można wykorzystać. I teraz tak, po lewej stronie klawiatury jest właśnie y, ten touchpad i nad touchpadem jest y, pitch bend i modulation. To jest y, jako jedno, y, jeden taka kulka z takim na górze, z takim wichajstrem i w prawo, w lewo przesuwając to jest pitch i jadąc w górę jest modulation. W dodatku można, na dole jest taki, taki śmieszny, taki, no, trochę tam jest, suwak, przycisk, takie coś którym można odciąć sprężynę. To znaczy, chodzi o to, że w standardowej pozycji, jeżeli modulation gdzieś przesuniemy, to on potem wraca do punktu 0. Ale można to też zmienić, żeby, no żeby, żeby tak się nie działo, żeby on zostawał w tym miejscu, gdzie, gdzie jest. I to jest jeszcze jakby na poziomie w zasadzie tej kreatury. To jest na tym samym... No, na to nie jest na tym jakby górnym panelu, tylko to jest tam gdzie klawiatura. Na górnym panelu są, y, jest, są Aha, no jest jeszcze 8 padów, o tym zapomniałem. 8 padów y, dotykowych. To dla tych, którzy nie wiedzą, to jest... Jakie coś troszeczkę podobnego jakby do przycisków. Z tym, że one też reagują na siłę nacisku i one nie wciskają się, tylko to jest takie... Takie coś na dotyk, to jest takie trochę ogumowane... Jak ktoś widział może kiedyś elektroniczną perkusję, to jest takie trochę z czegoś takiego zrobione to, yy, te pady. To są właśnie kwadratowe przyciski, nie wiem, 2 cm na 2 cm, coś koło tego i takich jest 8. No i to też się tam czasami używa do sterowania jakimś automatem perkusyjnym, jakimś, jakimś wyzalaniem pędli, no ale można to sobie przyporządkowywać do, yy, do wszelkich funkcji. No i właśnie, na górnym panelu są właśnie te pady, to jest po lewej stronie. Też po lewej stronie są pokrętła i one są w poziomie, jest 8 w poziomie pokręteł i nad nimi jest 8 tych enkoderów bez końca. I pod enkoderami, pod pokrętłami są przyciski. Potem po prawej stronie są suwaki. I pod tymi suwakami... Zaraz, pod czy nad? Już nie pamiętam. Eee, tak, pod suwakami są jeszcze też przyciski. Eee, no i oprócz tego są jeszcze tak bardziej po prawej są przyciski transport to Na dole już, prawie nad krewaturą samą są przyciski transportu sekwencera. Eee, no i to już jest chyba koniec. Tam jeszcze to kawałek miejsca jest na tej krewaturze jakby... E, nie jest zagospodarowana cała przestrzeń e, ta górna e, cała klawatura jakby znaczy te górne elementy są z takiego nie wiem to metal chyba jest wygląda metalowo albo jeżeli plastik to taki albo plastik ale w każdym razie taki taki, taki troszeczkę nie taki e, zupełnie gładki on jest taki jakbym e, no, niemal gładki, ale to jednak taki trochę sprawia wrażenie takiego metalu troszeczkę. E, na przedniej ściance w zasadzie nic nie ma. Na tylnej ściance są wszystkie gniazda. Jest gniazdo USB, gniazdo zasilania i... nie, on ma gniazdo zasilania? Chyba ma. E, nie pamiętam, bo dawno to wszystko konfigurowałem. Tak, jest... Zaraz, ja mam... Penał yy. Tak, jest gniazdo zasilania, ale nie pamiętam, czy zasilacz jest dostarczony w komplecie. Yy, można też zasilać z USB i z baterii, takich R14 chyba. To jest wszystko tam pewnie napisane w jakichś instrukcji w technicznych. Można, yy, można sobie przeczytać. Yy, ma jeszcze z tyłu, właśnie też są wejścia na, na do MIDI. I do pedałów, jakby ktoś chciał podłączyć. No i teraz sam, aha, jeszcze nad, tak mniej więcej, nad tymi suwakami jest taki długi, w poziomie, długi, wąski ekran, na którym są wszystkie informacje, bo można tym kontrolerem st sterować albo z poziomu krewatury, to znaczy samego jakby kontrolera, albo z poziomu oprogramowania dołączonego. Sterowanie z poziomu klawiatury jest no dosyć skomplikowane na początku, ale myślę, że z czasem można to jakoś się tego nauczyć. Aczkolwiek no, zawsze lepiej jest jednak to robić z kimś widzącym o ile pod ręką, bo jest trochę ciężko. Bo tak, jest 6 chyba czy siedem przycisków takich ułożonych jeden nad drugim i one się zajmują sterowaniem całego kontrolera. To są takie przyciski, tam jest jeden przycisk właśnie, który... Jest do edycji jakichś tam poszczególnych powiedzmy pokręteł. Działa to tak, że przekręcamy pokrętło, i, znaczy naciskamy przycisk i potem uruchamiamy ten kontroler, którym, którego chcemy edytować. I teraz tak. Pokrętłami, nad pokrętłami jest ekran. I teraz na tym ekranie jest jakby kilka funkcji no na przykład rodzaj kontrolera numer kontrolera jakaś najniższa wartość, najwyższa wartość gdzie ma ten sygnał wysyłać, czy do USB czy do, do, do jakiegoś do MIDI-out na przykład tego urządzenia i każdej opcji odpowiada jedno pokrętło. Teraz tym enkoderem po kolei takim, takie jedno pyknięcie to jest zmiana poszczególnej wartości więc jeżeli na przykład mamy Y, jakieś 128 parametrów więc coś trzeba się trochę napykać bo to, jest, to jest, jest trochę pykania i to trzeba liczyć i nie można się pomylić na szczęście jest tak, że jeżeli się dojdzie do końca, on nie przechodzi na początek więc można powiedzmy dojść na początek i potem sobie policzyć 50 na przykład no niemniej jakoś to tam jest do zrobienia myślę i tak jest w zasadzie z ustawieniami y, tego całego kontrolera. Są jeszcze takie przyciski góra-dół, bo no, nie zawsze jest tyle parametrów ile pokrętów, bardzo często jest tak, że jest ich więcej, więc tymi przyciskami góra-dół przechodzi się do kolejnych ekranów. Wszystko jest bardzo fajnie opisane w instrukcji, dlatego, że tam jest opisany dokładnie który jest ekran która funkcja jest pierwsza, druga, trzecia, więc tak naprawdę yy, no, można by zaryzykować i coś ustawić samemu bez udziału osoby widzącej. Tylko trzeba mieć to dobrze zeskanowane, no bo, no bo, yy, bo tam są czasami i on się w tym może troszeczkę gubić. No, niemniej jest to jakoś nam do, do, do, do przejścia, no ale, no właśnie, jak mu powiedziałem no, nie jest to najłatwiejsza ta, ta obsługa. Z poziomu programu też nie jest najłatwiej, dlatego, że o ile wybranie poszczególnych jakby parametrów przy, przy kontrolerze jest całkiem fajnie zrobione, to są normalne kontrolki Windowsowe, żadna myszka nie jest potrzebna, tam się wszystko wybiera, są normalne listy rozwijane. Jedna tylko jest niedogodność naka, że przy wyborze rodzaju kontrolera, czy to ma być powiedzmy jakiś tam CC, czy tam jakiś tam inny kontroler MMC, czy jakiś jeszcze inny, on wraca do jednego pola, więc powiedzmy wybieramy przechodzimy na następny element listy potem trzeba się tabem znowu do tej listy przenieść ale to jest tylko jedna taka lista, reszta już komunikatów jest w porządku i co jeszcze Menu oczywiście też jest y, dobrze zrobione, to jest normalne menu i wszystko. Ja mam przynajmniej Winnowa, ja nie wiem jak Joss sobie z tym poradzi. Jest jeszcze taka jedna podpowiedź, że... Mm, no właśnie, ale nie jest widoczny, bo to wygląda tak, że wybór kontrolera na ekranie jest pokazany taki zdjęcie, tak jakby tego kontrolera i myszką trzeba kliknąć w odpowiedni y, kontroler. Natomiast da się tam też przechodzi strzałkami po tych kontrolerach. Natomiast to, na którym jest kontrolerze, Windows nie mówi. No więc to trzeba jakoś też mu troszeczkę, to też trzeba jakoś się z tym jakoś oswoić. Możliwe, że da się jakiś zrobić do tego słownik, nie wiem, wyjątków, obrazków, ale nie wiem, bo, bo, bo nie robiłem. Natomiast jest tak, że poszczególne elementy mają nieraz różną ilość kontrolerów, dlatego że no pokrętłem, pokrętłem nie da się wysłać na przykład Nuty MIDI, natomiast przyciskiem już się da. Suwak też ma jakąś tam inną ilość tych kontrolerów, więc no, no jakoś tam można się w tym znaleźć, ale generalnie na szczęście da się każdemu kontrolerowi przypisać nazwę więc zawsze można napisać pokrętło 1, pokrętło 2, no chyba że ktoś jest jakoś, no w każdym razie można to nazwać i potem i potem jakoś to yy, i potem jakoś tym się ewentualnie złapać ewentualnie z kimś zrobić jeden szablon z nazwanymi przyciskami, nawet bez, yy, yy, bez nazywania co to jest, ale popro, znaczy bez yy, konfigurowania opcji, tylko po prostu z nazwaniem przycisków i potem go jakoś tam modyfikować potem jeszcze z wysyłaniem jest pewien problem, dlatego że jeżeli się wysyła to potem jeszcze trzeba to odebrać w kontrolerze i to też trzeba przycisk, potem też z tym jednym z tych pokręteł wybrać wybrać bank w którym to wszystko będzie umieszczone więc to wszystko tak wygląda i to to są chyba wszystkie takie najważniejsze rzeczy o tym kontrolerze. Aktualnie ma świeżo postawiony system, więc nie mogę żadnej prezentacji audio z uruchomieniem tego programu zrobić. Ale no, w instrukcji tam jest wszystko bardzo fajnie opisane. Jest opisane, powiedzmy który szablon tam mam, ileś jeszcze szablonów do wyboru takich presetów standardowych do ustawień różnych syntezatorów. W instrukcji jest napisane, który, który, który szablon jest do jakiego syntezatora. Yy, chyba jest nawet opisane, które pokrętło, czym się zajmuje w tym szablonie. Więc tak naprawdę tam jest wszystko. Wszystko jest opisane. Można z tego bardzo fajnie korzystać. Ustawiać ten cały kontroler przy pomocy tej instrukcji. Ona jest napisane takim językiem, że no... Nawet bardzo średnia znajomość angielskiego, ewentualnie jakiś słownik pod ręką i można to jakoś tam... Yy, no i oczywiście znajomość terminów oczywiście muzycznych, angielskich. Yy, no ale jeżeli myślę, ktoś kupuje kontroler za 2300 zł, bo to tyle kosztuje mniej więcej przynajmniej na razie, ewentualnie gdzieś w Stanach, ale to, to się już to nie, nie, nie wgłębiam. Yy, no to w każdym razie jeśli ktoś takiej takie pieniądze na to wydaje, no to... No to no, to raczej się na tym zna z reguły. No i co? No i ty, chyba, chyba, chyba tyle. No więc do zobaczenia, czy raczej do usłyszenia w następnym podcaście. Kłaniam się Tomek Bilecki.